Minęła 11. Tu program pierwszy polskiego radia. Na aktualności Jedynki Paweł Zieliński. Zapraszam. Cieśnina Ormus ponownie zablokowana przez Iran. Negocjacje pokojowe z Amerykanami pod znakiem zapytania. Mateusz Morawiecki nie zrezygnuje ze swojego stowarzyszenia. Jarosław Kaczyński ostrzega usunięciem z list wyborczych. Takie urodziny zdarzają się raz na 100 lat. Jubileusz jest wyjątkowy, bo to urodziny radiowej Jedynki. Niecałą dobę trwała radość z otwarcia najważniejszej światowej drogi transportu ropy naftowej. Irańskie władze ponownie wprowadziły ograniczenia w przepływie przez cieśninę Ormus. Tehran podaje, że powodem jest blokada morska irańskiego wybrzeża prowadzona przez Amerykanów. Wcześniej przez mykiem przepłynął pierwszy od siedmiu tygodni konwój tankowców. Według danych strony Marine Traffic analizującej ruch na morzach, wśród tankowców, które przekroczyły cieśniny Ormus, znajdują się cztery statki do przewozu skroplonego gazu ziemnego i kilka specjalizujących się w przewozie produktów naftowych i chemikaliów. To pierwszy większy ruch statków w cieśnini Ormus od początku wojny. Iran ogłosił wczoraj odblokowanie cieśniny, ale nalega, że jeśli ma pozostać otwarta, Stany Zjednoczone muszą zakończyć blokadę morską irańskich portów. Donald Trump powiedział, że zostanie ona zniesiona dopiero po osiągnięciu porozumienia pokojowego z Teheranem. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena rashid -Szehab. Ponowne zablokowanie cieśniny stawia pod znakiem zapytania weekendowe negocjacje do stołu mieli usiąść Amerykanie i Irańczycy. Konsultacji z prezydentem nie będzie, ale pojawi się nowa wersja ustawy o kryptoaktywach. Taką zapowiedź po nieudanym odrzuceniu prezydenckiego weta składa rząd. I jak podkreśla, to szczególnie ważne w obliczu afery zonda krypto. Śledczy badają sprawę, w której poszkodowani mogą stracić 350 milionów złotych. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej podkreślała w Polskim Radiu, że gdyby nie weto, to byłoby więcej możliwości walki z oszustami. Mamy w polskim Sejmie projekt wprowadzający po prostu dyrektywę Mika do Polski, tą którą narzuca nam Unia Europejska w dyrektywie i jesteśmy gotowi do tego, żeby pracować. Tak mówił w radiowej trójce Witold Tumanowicz z konfederacji, twierdząc, że propozycja rządu była zbyt daleko idąca. A teraz przypomnijmy sobie wypowiedź Kamili Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. Każdy dzień bez regulacji dzisiaj to jest dzień, kiedy polscy obywatele po prostu są bezbronni wobec oszustów. I dzisiaj odpowiedzialność polityczną za właśnie tą krzywdę wziął na siebie pan Nawrocki. Dodajmy, że tylko w ubiegłym roku umorzono ponad 1200 postępowań, bo Polska nie miała narzędzi do walki z oszustwami na rynku kryptoaktywów. W Prawie i Sprawiedliwości wrze. Prezes partii zapowiada, że na listach wyborczych nie będzie miejsca dla osób, które angażują się w Stowarzyszenie Rozwój Plus. To inicjatywa byłego premiera, Nateusza Morawieckiego. Według Jarosława Kaczyńskiego jest ona sprzeczna ze statutem partii. Trzeba wybrać, jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. Inaczej patrzy na sprawę Mateusz Morawiecki. W wywiadzie dla RMF powiedział, że nie zamierza kończyć działalności stowarzyszenia, a w poniedziałek chciałby spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim. To są aktualności jedynki. Śpiewać 100 lat już nie wypada, teraz trzeba życzyć co najmniej lat 200. Jubilat jest niezwykły, bo Polskie Radio, a konkretnie jedynka. Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher przyznał na naszej antenie, że przez te lata zmieniał się sposób odbioru programu, ale nie zmieniło się to, że zawsze można tu znaleźć wartościowe treści słuchaczy jest coraz więcej. Docieramy w zupełnie różny sposób. 100 lat temu tylko poprzez antenę i radio, odbiornik. Teraz jesteśmy tak naprawdę wszędzie. Jesteśmy na każdej platformie streamingowej. Produkujemy materiały, wideo. Naprawdę ten słuchacz ma pełen kompleks tego, co tworzymy. A takie urodziny wymagają wyjątkowego świętowania. O 17, czyli równo 100 lat, od kiedy Jedynka rozpoczęła regularne nadawanie, rozpocznie się spektakl muzyczny Wiek Radia. Na scenie studia imienia Witolda Ludosłowskiego wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Natalia Kokulska i Ania Rusowicz. Będziemy to transmitowali w Jedynce. A zaraz później specjalne wydanie audycji, tylko szczerze. Pociąg retro-relacji nieśpiesznej odjechał z Zakopanego do Chabówki. To oferta PKP Intercity dla tych, dla których najważniejszy jest nie cel, a sama droga. Można w nią wyruszyć składami z lat 80. W Warsie posilić się kanapkami ze smalcem i pasztetem. Chętnych na podróż w czasie i przestrzeni nie brakuje. Planujemy podróż, nawet nie wiem jaki, wsiadamy, jedziemy. Ja wspominam wszędobylski turkot, że to wszystko czaskało, szczelało, stukało. Pociąg wróci dziś do Zakopanego, a jutro pojedzie do Warszawy.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 W większości regionów jest dziś pogodnie. Trochę więcej chmur może pojawić się na wschodzie i niewykluczone, że spadnie z nich deszcz. Na termometrach teraz od 8 stopni na Pomorzu, przez 9 w centrum do 15 na ziemi lubuskiej. Wiatr jest słaby, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 już prawie 10 minut po godzinie 11. Pani Małgorzata pisze na Facebooku programu Pierwszego Polskiego Radia. Słucham z moją mamą, która ma 92 lata. Proszę pozdrowić Pani Małgorzato. Jak pisze dalej nasza słuchaczka, to właśnie rodzice pokazali jej i wciągnęli te, w tę pasję do radia. Pan Ireneusz z kolei pokazuje nam bardzo ładny szary odbiornik, Śnieżnik R502. Klasyk, można by powiedzieć. Ale myślę, że długie mimo... Fale? Hmm, chyba długie. Trzeba zobaczyć, o -o. który klawisz wciśnięty. Ja zawsze patrzę, czy to jest U, czy to jest D. Ale to jest taki odbiornik, który by pasował także do współczesnego mieszkania. Znakomicie. Myślę, że świetnie Teraz się jest te modem, w te kolory wizja. Jeszcze nas słucha pan Janusz, który jest krótkofalowcem, yy, który może i oczywiście słuchać i czasem też nadawać. To ja jestem ciekawy, panie Januszu, czy pan miewa tremę czasami przed odezwaniem się do tej gruszki od yy, tego transiwera tak zwanego, bo nam się czasem trema zdarza przy mikrofonie. Hmm, ja pomyślałem o czymś innym. Powiedziałeś przed chwilą, że 10 minut po godzinie 11, prawie 10, teraz już 10 i pół, i spojrzałeś na zegarek. Nie wiem, czy państwo wiecie, wszystkie zegary w polskim radiu to są takie specjalne zegary. To nie jest taki zwykły zegarek, choć on wygląda pozornie jak taki normalny, tylko większy ze wskazówkami one są synchronizowane i chodzi o to, żeby czas we wszystkich pomieszczeniach był dokładnie, idealnie, co do sekundy taki sam, nawet jakby się coś pomyliło to wszyscy pomylą się w ten sam sposób więc nie będzie widać tej różnicy a jak jest sygnał czasu o pełnej godzinie to który jest prawdziwy, ten na długich falach na UKF-ie, na zakresie cyfrowym czyli w dab czy może w internecie niezła zagadka, prawda? Zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania o kulisach Polskiego Radia Patryk Bedliński i Roman Czejarek Jedyne takie miejsce. A która jest prawdziwa? Wiesz? <śmiech> Chyba te długie fale najbliżej są prawdy. Dokładnie, bardzo dobra odpowiedź. Najbliżej prawdy, ale nie idealnie prawdziwe, bo wszędzie jest jakieś opóźnienie, w niektórych miejscach nawet paro na sekundowe. Za chwilę będziemy o różnych takich kulisach opowiadać i będzie nowocześnie w tej godzinie, ale z waską historii. W normalnym świecie chciałem prosto żyć, zupełnie jak ty, bez udawanych gierek. Zabi Pamiętam, jak znalazłem się u Twojej klatki. Czuję, coraz mniej zawsze działać. Jest milży, lecz w mieście pełno. Zastanawiam się, jak my sobie teraz poradzimy z tą rozmową, dlatego, że opowiadanie historii Polskiego Radia to jest w zasadzie temat na ha, tysiące audycji, tysiące godzin rozmowy, a tu się trzeba zmieścić w parę minut. On będzie miał troszkę lepiej, ale też będzie miał trudne zadanie, bo musi zrobić siedem podcastów z tego. I dziś jeszcze specjalna audycja. Grzegorz Kalinowski w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o której włączamy radio? Dzisiaj o po 16:00. Po 16:00. po wiadomościach, po całym tym informacyjnym bloku, będzie kolejny wylanie odrodzonej Nieznanej, a w niej te siedem podcastów w pigułce. Oho. O czym one będą? Jak opowiedzieć o historii radia w siedmiu odcinkach? To jest, ja wiem, <grym> że <grym> to, to z, z gruntu przegrana sprawa. Kiedyś Grzesiek Miecugów mówił, Pamiętajcie, panowie, dziennikarstwo to sztuka rezygnacji, więc w przypadku opowiedzenia o 100 latach polskiego radia jest to przede wszystkim rezygnacja. I wybieranie tych paru elementów, które akurat przyjdą do głowy, a które zostały powiedziane przez y, naszych gości, rozmówców. Czekaj, czekaj, Czy... można różne klucze przyjąć. Tak. Można chronologicznie. Czyli pierwszy odcinek to będzie ten rok 25 i 26. 100 lat i 101 lat temu, bo no. nawet tu już jest dyskusja, kiedy tak naprawdę historia się zaczęła. Tak, a bo o, najpierw, inaczej, powstała, najpierw, najpierw powstała instytucja, najpierw próbowano nadawać, a dopiero... 18 kwietnia 1926 roku ze studia przy ulicy Kredytowej pani Janina Sztompkówna po raz pierwszy ogłosiła, że tu Polskie Radio na fali 480 i tak to się zaczęło. Więc inaczej obchodzimy rocznicę powstania Polskiego Radia czy Radiofonii. Innego dnia, to jest akurat dzisiaj, stulecie jedynki. I możemy skupić się zarówno na stronie technicznej, od tej strony, jakie były odbiorniki, jaki był sprzęt, od strony może odrobiny audiofilskiej, ale możemy skupić się także na osobach, postaciach związanych z Polskim Radiem. Czego spodziewać się po podcastach, które tworzysz? Dosłownie wszystkiego. Teraz, Patryku, powiedziałeś o tych radioodbiornikach. Ja zadałem takie zupełnie niepotrzebne pytanie, amatorskie, no. e, naiwne, panu Adamaszkowi, który jest... E, który pracuje w Muzeum Techniki, zapytałem się, czy te polskie firmy miały jakieś szanse z Philipsem. <śmiech> czy to Philips miał szansę z polskimi firmami? To powiedzmy o, inaczej. Pierwsze odbiorniki w Polsce, bez względu na to, kto je robił, wszyscy nazywali Philipsami. Mhm. Bo Philips był praktycznie monopolistą. Więc czy masz Philipsa w domu? To było no, pytanie, czy masz radio a, czy w nosisz, domu. Czy, o, o, czy nosisz Adidasy kiedyś Taak. było? Czy masz elektrolux. Rower jest świetnym przykładem. Rower, tutaj. Rower. Ale rower jest sprawą wyjątkową, ponieważ nigdzie na świecie nie mówi się na rower, rower. Tylko my wzięliśmy od angielskiej marki produkującej rowery tę nazwę i no tak się to się skończyło. Rower. Szwedzi mówią Hoover na odkurzacz, więc różnie to, różnie to bywa. Natomiast ten Filip został wyparty przez polską markę z Wilna, to były najlepsze, najwyższej klasy radioodbiorniki, które kompletnie wykaszały konkurencję zagraniczną, były eksportowane po całej Europie. Nawet ten wytwórca miał swój własny las dzierżawiony, z którego produkował najlepsze obudowy. Skrzyneczki. O, skrzyneczki, tak, bo to były meble, to musiało wyglądać, to było mhm. piękne, to był... To był status, tak? To był symbol statusu. Mam wielkie, piękne, ogromne radio z głośnikami. Ale i z, z lampami. Z lampami. Tam było napisane, ile lamp jest w środku. Jak były takie czasy w czasach Perelu, jest pokolenie, które pamięta, na zegarku się pisało, ile ma kamieni. Kamienie. Im więcej było kamieni, tym zegarek był bardziej taki nobilitujący. To wtedy, jak radio miało więcej niż jedną lampę, to było radio już o! To mogło kosztować tyle, co samochód dzisiaj. A później liczba tranzystorów też była napisana na A to, radio. Dużo to dużo później. Dużo, dużo, dużo, dużo później. później. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. To był ten jeden biegun, czyli te luksusowe, najlepsze radioodbiorniki, które były meblami w domu. Ale e, były też takie tanie, które kosztowały kilkadziesiąt złotych kryształki. Z długą i... anteną, detefony tak zwane. To była nazwa handlowa. Detefony, które umożliwiały, uwaga czy państwo mnie słyszą, tak, państwo mnie słyszą, państwo mnie słyszą wyraźnie i za chwilę się zadziwią, to były radia, które nie potrzebowały prądu, zasilania. zasilania. Gdyż większość Polski nie była zelektryfikowana, więc te detefony przeskoczyły tę barierę niemożności, ale trzeba było mieć no, kawałek posesji, żeby rozwiesić tę ogromną, wielką antenę. Bo I trzeba było oczywiście drut. nie grały na głośniku w takiej formie bez prądu, słuchaliśmy na słuchawkach. Słuchało się w wiadrze. E, tak. Słuchawki wkładało się do wiadra, do jakiegoś większego i to brzęczało. Coś tam się dobyło. jak mógłby. mogłabyś talerz mogłaby być miednica. Tak. Ja chciałem powiedzieć co innego, że te. Bo pani sztąpkówna ogłasza uroczyście po godzinie 17, bo oni się tam spóźnili kawałek, ale oficjalnie o 17. Niektórzy twierdzą, że o 19. To nie, są zdania nie, podzielone. To było mniejsze, a później premier się spóźnił. To już wiemy, że hmm. pan premier z przemówieniem po francusku się spóźnił i, i oni czekali na niego grzecznie. Ale pani sztąpkówna, jak już ogłasza, mówi. Na fali 480, to 480 oznacza w metrach długość fali i uwaga, to nie są fale długie. Bo wiele osób myśli, a jak jedynka, to mm -hmm. musiały być długie i zaczęły. To, to były fale średnie. To potem dopiero następowały zmiany. Zmiany są to wynikało z tego, że świat dzielił na różne kraje te częstotliwości, bo to nie jest tak, że dowolnie sobie człowiek wybiera jaką chce, tylko każdy kraj ma własną przydzieloną. Ale skoro panowie jesteśmy już przy pani Sztąpkównie, przy tym spóźnieniu polityków, przy studiu przy ulicy Kredytowej, mamy fantastyczne, nowoczesne, piękne, dobrze brzmiące studio. Hm, ale... Czy mamy tutaj parocentymetrowej wysokości dywan grubości? Nie. Czy mamy ciężkie aksamitne kotary? Nie. nie. Czy mamy klubowe fotele? Nie. nie. I uwaga. <śmiech> tego chyba nie ma. Dawaj. Już. Do? Kominek. Był kominek w studiu? Był kominek w studiu. A tego tak. nie wiedziałem. Mm -hmm. Ale zaraz to, ale bo jak rozpalali, to było go słychać pewnie. Wydaje mi się, że było to związane z adaptacją pomieszczenia yy, na studio radiowe. No bo to a... chodziło o to, żeby był ciepły dźwięk. Ciepły dźwięk, <laughs> tak. To też nie, dobre skarży. Dobra, w jaki sposób? No bo dzisiaj po 16.00, natomiast to będzie ta pigułka, potem te 7 podcastów. Podcasty mają to do siebie, że można odsłuchać je o dowolnej porze, w dowolnym momencie, więc to nie jest tak, że musicie państwo być przywiązani do pewnej godziny. Ale czy to będzie tak, że każdego dnia będzie premiera? Czy to będzie raz na tydzień na przykład? Czy... Każdego dnia będzie premiera. Najpierw będą ludzie radia i historia jedynki pisane życiorysami, na przykład redaktora Czejarka. A to trudny życiorys. Trudny życiorys. No, życiorys będzie. antenowy. Nie, nie, nie. To, to, to, to nie będzie radio pudelek Nie, nie, nie. To zajmiemy się wyłącznie tym, co na antenie. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, że radio to jest przede wszystkim o, o, głos. Wtorek, środa co będzie? Wtorek, środa. Przeżyjmy to jeszcze raz, czyli kamienie milowe, chwile, te najważniejsze audycje począwszy od tej, która była mm, audycją na skalę światową. To było prawie dwa dni transmisji z uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego, retransmitowane także w krajach europejskich. No, to było ogromne wydarzenie nie tylko polityczne, nie tylko społeczne, ale i techniczne. To była no, niebywała od strony właśnie mm -hmm. techniki radiowej impreza. Oczywiście będzie podcast o muzyce. Tu będzie ciekawostka, bo... Um, nie zdradzaj wszystkiego. To już szybciutko, żeby, żeby zanęcić. Janek, Janek Młynarski bardzo ciekawą rzecz opowie. Ciemna strona Księżyca. Um, to oczywiście nie będzie ani program o Pink Floydach, ani o um, astronautach, ani o astronomii, tylko no, o tych czasach yy, związanych z propagandą, z polityką. A to już się zaczęło przed wojną, bo pani Sztąpkówna, która była pierwszą gwiazdą, została bardzo szybko zwolniona z przyczyn politycznych. Grzegorz Kalinowski zapraszamy dziś, a potem do siedmiu podcastów w okulisach historii programu pierwszego Polskiego Radia. Dziękujemy. Dziękuję.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 Chmur dzisiaj niewiele, zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na wybrzeżu okresami może być duże. Na Lubelszczyźnie może słabo popadać deszcz. A w Warszawie skąd mówimy dzisiaj do Państwa? 15 stopni i maksymalnie dziś zanotujemy od 14 15 właśnie na północy, około 16 w centrum, 18 na południu, 20 miejscami na zachodzie. Najcieplej teraz w Słubicach, 16,5 stopnia wskazują termometry, oczywiście powyżej zera najchłodniej, ale to też jest ciepło. Prawie 9 stopni w Ustce. Ta temperatura będzie cały czas rosła i uwaga, były ostrzeżenia o tym, że od poniedziałku ta pogoda się gwałtownie pogorszy, że jakaś fala chłodu mrozu wróci do naszego kraju, śnieg nic takiego w tej prognozie nie widać, może będzie w niektórych miejscach minimalnie chłodniej, ale to minimalnie chłodniej oznacza 11, 12 13 albo 14 stopni, także bez żadnych obaw, jeszcze ciśnienie, zobaczmy ile teraz wynosi w Warszawie, 18,2 hektopascala, powinno rosnąć a potem spadać Jedyne takie miejsce. Miód na nasze serce, bo pan Jakub pisze, siedziba Polskiego Radia to naprawdę jedyne takie miejsce. Dzięki uprzejmości Sławy Bińczyckiej miałem jakiś czas temu okazję bliżej je poznać od wewnątrz i nigdy nie zapomnę tego przeżycia i tych emocji. Jeszcze przez cały kolejny tydzień śniła mi się ta wizyta. Panie Jakubia, był pan w tej części, gdzie jest wystawa pięknych odbiorników, tych, które wyglądają Czy jak meble? Czy był pan meble? w podziemiach, chciałem Ale zapytać. No właśnie, jeszcze ciekawsze. Not always be the ocean where unravel, be my only be the water, and I'm waiting. You're my river running. Waiting for you You're my river running high Mapa zbrodni. Przestępstwa analogowego świata. Takie słowa słyszymy na początku spotkania z Grzegorzem Kalinowskim, spotkania podcastowego. Grzegorz już był dzisiaj naszym gościem i to dla tych, którzy śledzą tematykę true crime, jak to się mówi, czyli prawdziwych, mrocznych historii, ale też przyjemniejszych Al historii. Mi przeszedł. No właśnie, takie są A te są historie. A są bardziej pogodne podcasty, rewelacyjne rzeczy. Ale też przyjemne rzeczy, jak chociażby powstający podcast o historii polskiego radia. I o tych podcastach, które tworzy Polskie Radio, już teraz porozmawiamy, bo Pani Marlena Borawska z Agencji Kreacji Projektów Podcastowych Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie, dzisiaj trudno sobie wyobrazić radiofonię bez podcastów, bo my nie musimy wtedy siedzieć, mówiąc kolokwialnie, przy odbiorniku, ale bierzemy słuchawki ze sobą, bierzemy telefon i wszędzie odbiera, czy to w metrze, czy to gdzieś daleko poza zasięgiem. Możemy sobie ściągnąć taki podcast z naszej podcastowej aplikacji i wszystko działa. Mhm. Mm Często słyszę, że podcasty są konkurencją dla radia, z czym się od początku nie zgadzam. Dlatego, że uważam, że to jest ewolucja, nie rewolucja. I na początku przede wszystkim chciałam zaznaczyć, że... To jest radio inaczej. To jest y, tak naprawdę y, przedłużanie życia mhm. audycji, które są, polecą, przelecą. A podcast daje możliwość powrotu, zatrzymania się, pogłębienia tematu. Bo nie oszukujmy się, ramówka... No, doba ma 24 godziny i nie pomieścimy wszystkiego. Zresztą dowodem na to jest y, podcast Heweliusz, prawdziwa historia, który y, Romek nasz tutaj obecny zrobił. I sam przyznasz, że gdybyśmy chcieli pomieścić tą treść, którą y, zawarliśmy w sześciu odcinkach, nie udałoby się tego zrobić na antenie w Chociaż dni. była taka próba i te odcinki były na antenie. Ale dopiero później pozrobili. zrobieniu. Natomiast dokładnie tak, gdybym przyszedł do szefowej jakiejkolwiek, czy do szefa i powiedział, że chce zrobić Heweliusza, to usłyszałbym, no to się zmieścisz tak dwadzieścia kilka minut, a to są godziny, godziny opowieści. Dokładnie tak samo jest z każdym podcastem. Ale tam są świadomi słuchacze, bo oni wiedzą, czego chcą słuchać. Ci co klikają. Tak, wiedzą, czego chcą słuchać, a my dodatkowo dajemy im możliwość słuchania tego, kiedy chcą, kiedy mają czas. Mm, mm, tak naprawdę podcasty budują też bardziej intymną więź ze słuchaczem, bo ostatnie badania pokazują, że radio coraz częściej jest tym medium towarzyszącym i tym medium w tle. Mm. Czyli my na przykład są... robimy sobie coś w garażu przykładowo, zakładamy słuchawki, słuchawki teraz coraz częściej mają wyciszenie i my skupiamy się przy okazji na konsumowaniu tej e, treści. Może nie mielibyśmy okazji inaczej z tym się zapoznać, może nie mielibyśmy czasu, żeby na przykład o tym poczytać, a ten podcast jakoś tak wchodzi nam do głowy. Dokładnie moje ulubione hasło, które sobie sama wymyśliłam to jest tak, że jakby podcasty polskiego radia z nami nie tracisz czasu, e, bo sprzątasz, jedziesz na rowerze, biegasz. Czyli wykonujesz swoje podstawowe czynności zaplanowane, a przy okazji zdobywasz wiedzę, rozwijasz się i co ważne, trenujesz umiejętność słuchania, bo w tym zwariowanym świecie ludzie coraz mniej uważnie słuchają. Dziś bardzo popularne są podcasty True Crime, między innymi o takim już mówiliśmy, ale nie tylko na stronie Polskiego Radia i w aplikacjach podcastowych. Te podcasty tworzone przez Polskie Radio na tym się skupiają. To jest tylko mały wycinek, bo jestem właśnie na stronie Powódź 2024 chociażby. Mamy też podcasty o języku, mamy podcasty o atomie, nawet o szpiegach, więc naprawdę jest tego bardzo, bardzo ja dużo. Ja powiedział przede wszystkim o Szpiegach, bo to jeden z ostatnich sukcesów Polskiego Radia, podcast o Szpiegach. Tak, panowie Sewerski i Niemczyk produkują dla specjalna nas podcast. Produkcja tak, specjalna produkcja podcastowa. specjalna produkcja podcastowa, bo co wa ważne i warto powiedzieć, poza tym, że współpracujemy z dziennikarzami Polskiego Radia i opieramy jakby naszą działalność przede wszystkim o to, to także chcemy współpracować z ludźmi, którzy są ekspertami w danych dziedzinach, którzy są w stanie podać nam taką wiedzę, której tutaj być może czasami w radiu nie mamy. I, i to też jest wartość. Aczkolwiek muszę mm, podać troszeczkę różnicę, bo zastanawiałam się, jak tu przychodziłam, co mogłabym powiedzieć wartościowego, innego, yy, niż mówią zwykle wszyscy ludzie, którzy mówią o podcastach. Przede wszystkim Polskie Radio jest jednym, jedynym tak naprawdę miejscem, które posiada takie zasoby archiwalne w Polsce. Jesteśmy bezkonkurencyjni. To jest skarbnica stuletnich dźwięków mhm. tak naprawdę. I podcasty dają nam możliwość ubrania tego archiwum w nowoczesną formę i sprzedawania tych historii na nowo. Kocham pana, panie Sułku. Kocham pania, Na przykład. pana, przykład. tak, tak, tak. Yy, tak, ale już myślę, że możemy też yy, troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy Romku, bo yy, za chwilę, lada moment. Yy, za tydzień. Za tydzień Niecały. wypuszczamy, tak, super produkcję autora tutaj obecnego Romka yy, o Czarnobylu. Mhm. W mm. Czarnobyl, prawdziwa historia. Dokładnie. I myślę, że po 40 latach. Będziemy w stanie pokazać perspektywę tego co, się wy... znaczy, to, tego, co się wydarzyło z perspektywy tych 40 lat, bo mamy dźwięki archiwalne z tamtych czasów, reakcje ludzi, które i, i skonfrontujemy to z, obecnym, z obecną perspektywą, czyli spotykamy się z ludźmi, którzy po tych 40 latach mówią. No, powiemy, jak wiemy, by było. kto co ukrywał, powiemy, kto mówił prawdę, kto tej prawdy nie mówił. A byli tacy, co ukrywali, i nawet teraz po latach. Wychodzą czas, czasami mocno skakujące rzeczy. Na początku pierwszego odcinka będzie taka rzecz. Kto co ukrył i dlaczego ukrył u nas w Polsce? I mówiąc wprost, mając takie archiwa Polskie Radio, <laughs> aż żal byłoby tego nie wykorzystać, żeby wiedzę o tej historii przekazywać dalej. Tak, tak. Mm, ale mm, planujemy też y, za chwilę produkcję z autorami zewnętrznymi, którzy mm -hmm. się znają na książkach, ale nie są krytykami, nie są y, osobami wykształconymi, ale są praktykami. Marlena Borawska, Agencja Kreacji Projektów Jeszcze jedno, jeszcze jedno zdanie. Mm. Aha. Chciałam tylko podkreślić, bo y, jestem tu zapraszana ciągle i y, to ciągle ja mówię o podcastach, ale inicjatorem tego, żeby rozwijać te podcasty jest nasz redaktor naczelny Paweł Majcher, który jako pierwszy zainicjował i uwierzył w ten projekt i daje radiu drugie życie. No nie byłoby bocheweliusza, gdyby nie Paweł. Dobra, Namawiał nie. mnie do tego skutecznie dość długo, ale dobrze, że nam mówi, Dziękuję bardzo. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia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 Ślepo pędzi złotny czas Światła miasta bledną już Wyściga mnie krzyczący świat Zabierz mnie i spokój wróć Oh. Pani Ula na Facebooku, Droga Jedyneczko, życzę kolejnych 100 lat i co ważne wraz z tak genialnymi realizatorami, dziś za szybą Maciek Załęcki, pozdrawiamy, z muzyką i słuchaczami. A propos y, słuchaczy, no właśnie. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że jest wydawca bardzo ważny, Andrzej Szuszka, który tam siedzi i da Pozdrawiamy również. A propos słuchaczy, pan Tomek, państwo nagrali tysiące pozdrowień dla nas, tysiące życzeń. Pan Tomek był jednym z tych, którzy się nagrywali. Jedynka Polskie Radio towarzyszy mi w zasadzie od dzieciństwa, ponieważ jadąc na wakacje do dziadków, pamiętam, że pierwsze dźwięki, które słyszałem od razu po wejściu do domu, to była Polka Dziadek, czyli y, oczywiście świetna audycja lato z Radiem. I to były pierwsze wspomnienia, myślę, że połowa pierwszej dekady tego wieku, gdzieś rok 2005, może 6, może 7, i to przede wszystkim skłoniło mnie do tego, aby słuchać Polskiego Radia. Właśnie ta audycja, zafascynowałem się w niej. Jestem też jednym z moderatorów grupy, która zrzesza fanów Lata z Radiem. Także na pewno właśnie Lato z Radiem. Ale oprócz tejże wspomnianej audycji, cztery pory roku. Bardzo często też wspominam nagrania z Igrzysk Olimpijskich, bo macie świetne przekazy, czyli sport. I przede wszystkim to, że czuć u was taką głębię rodzinną w każdej audycji. Naprawdę można poczuć się jak u siebie w domu, nawet jeżeli nie słucham tego radio w domu, tylko w samochodzie. Jesteśmy na Kurpiach. Twoje życzenia z okazji stulecia jedynki też będą po kurpiowsku? Mogę po kurpiowsku powiedzieć. Wszystkiego dobrego dla Waju, dużo zdrozia dla redaktorów, a dla słuchaczy dobrych łusu. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za te wszys wszystkie życzenia. Pan Wojciech na facebookowym profilu Jedynki napisał, a jakie będzie radio w 2032 roku na przykład? A co będzie dalej? Co będzie dalej, Patryku? Jak Może będzie przyszedł? na Księżycu, jak inny pan Wojtek napisał. Życzę Jedynce kolejnych stu lat, ale świetlnych, aby Jedynka jako jedyna i zarazem pierwsza stacja radiowa mogła powstać na Księżycu. No ambitne plany, powiem szczerze. A ja powiem tak, myślę, że to radio po prostu będzie, bo pracuję w tym radiu bardzo długo i wiele razy słyszałem, że to już jest koniec radia, że ono się... Nowe czasy, internet, w ogóle elektronika, telewizja, że radio zniknie. Zobaczcie, minęło 100 lat i radio było, jest i będzie, bo radio jest niezastąpione. Bardzo wam dziękujemy. I, I nie zniknęły fale długie, pan Paweł pisze, niedawno dobrze łapało was, w cudzysłowie, na Węgrzech. Kiedyś w Austrii słychać was daleko, oczywiście nocą jeszcze lepiej, co wynika z propagacji fal. I oby lepiej, oby dalej i oby jak najdłużej. We can't solve any problem. Then why do we lose so many?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 Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Droga Krajowa nr 46 w Opolskim jest nadal zablokowana w obu kierunkach pomiędzy Nysą a Kłodzkiem w pobliżu miejscowości Ścibusz. Na kilometrze 37 doszło do tragicznego wypadku auta osobowego i motocyklisty. Ruch kierowany jest na objazdy przez paczków i odmuchów. A teraz województwo kujawsko-pomorskie i wieści od państwa. Dzień dobry. Na drodze 569 między Golubiem, Dobrzyniem a Dobrzywicami jest wypadek w pobliżu miejscowości Elgiszewo. Objazd lasami. Uwaga na drodze krajowej 62 pomiędzy Strzelnem a Kruszwicą w miejscowości Sławsko-Dolne, to także w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj doszło do zderzenia autoosobowego i motocykla. To był także wypadek tragiczny. Życie jednej osoby nie udało się uratować. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Krajowa 36 w Krotoszynie w Wielkopolsce jest zablokowana na kilometrze 118, gdzie doszło do zderzenia auto osobowego i ciągnika rolniczego. Ruch kierowany jest na objazdy na ulicę Krotoszyna. Jeszcze S8 w Warszawie tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach, pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Mostem Grotoroweckiego. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od państwa.